Organicznicy również dążyli do niepodległości, tylko realnie oceniali możliwości i liczyli się z czasem. Tym rozważniej czekać musimy i pracując możemy. Czasu nikt przewidzieć nie może, ale sądząc z historii, tej wielkiej człowieka mistrzyni, możemy sobie obliczyć, że czas trwania naszej narodowości jest dłuższy niżeli spokoju w Europie, pisał Chłapowski, rozważając klęskę powstania. Niepodległościowy program generała Chłapowskiego streścić można następująco, należy czekać z bronią u nogi, ale nie tajne związki, tylko uzbrojenie moralne i materialne mogą pomóc. Czekanie ma wypełnić praca. W razie nadarzającej się okazji, ale tylko przy sprzyjających okolicznościach należy wystąpić zbrojnie. Program ten wypełniał co do litery. Trzy razy w ciągu jego działalności w Poznańskiem zdawało mu się, że nadeszła odpowiednia chwila do akcji zbrojnej, i decydował się natychmiast do chwytania okazji. Przeważająca część wybitnych Polaków XIX wieku rozumiała że Polakom potrzebna jest synteza realistycznej oceny możliwości istniejących w danej chwili i niewyżykaniem się planów niepodległościowych na przyszłość syntezy racjonalizmu z żarliwością duchową i gotowością do poświęceń rozwagi z temperamentem. Tak pojmowało swą działalność wielu czołowych wyznawców programu pracy organicznej, uważając, że nie musi ona wcale stać w sprzeczności z romantyzmem celów i wyobrażeń o przyszłej Polsce. A przeciwnie, może być przez nie wspierana. Rozumieli, że żadna z postaw, czy to pozytywistyczna czy romantyczna, nie może być traktowana jako tamujący wszelką swobodę ruchu w ciasny gorset. Podobnie jak ci zwolennicy akcji zbrojnej, którzy potrafili natychmiast po przegranym powstaniu umiejętnie wkładać całą swą energię w zupełnie inne typy działań cichych prac dla utrzymania substancji narodowej. Jawność i konspiracja splatały się nierozdzielnie wbrew próbom skrajnego przeciwstawiania postaw organicznikowskich i powstańczych do realiów XIX wieku należało to, co tak dobitnie wyraził profesor Stefan Kieniewicz, nie było u nas konspiracyjnego polityka, który by w miarę możności nie korzystał również z dróg legalnego oddziaływania poprzez pracę lub też działalność naukową. I na odwrót. Nie było również w XIX wieku takiego polskiego legalisty, najbardziej zaprzysięgłego wroga konspiracji, który by w swojej karierze nie uciekał się, choćby przelotnie do załatwienia czegoś konspiracyjnie, jakbyśmy dziś powiedzieli, na lewo. Jawność i konspiracja splatały się nierozdzielnie. Czołowy polski konspiracyjny emisariusz Dębowski miał swój udział w pracach organicznych. Tak słynni rzecznicy pracy organicznej jak Łapowski czy Marcinkowski przedtem zdobyli Krzyże Wirtut i Militarii w powstaniu listopadowym, a mieli również swój udział w pracach konspiracyjnych. W cytowanym tekście na Łamach gazety polskiej Rafała Ziemkiewicz pisze: Z różnych względów narodowych mitów z poprzedniej epoki dotąd nie zweryfikowano. Polacy nadal uczą się o Traugutcie zamiast o Badenim. Irytuje mnie ten stan rzeczy. A mnie bardzo dziwi irytacja Ziemkiewicza, wynikająca chyba z bardzo, ale to bardzo ułamkowej wiedzy o obu postaciach, Traugutcie i Badenim. Traugut to nie tylko symbol męstwa i poświęcenia w dobie powstańczej. To także wspaniały symbol wytrwałości żelaznej woli konsekwencji i skuteczności, okazywanych w czasach najtrudniejszych. Jest więc symbolem rzeczy, których jakże często tak wielu Polakom brakowało. Jego cechy charakteru, jego wytrwałość, zdecydowanie, a nie mięczakowstwo, które obserwujemy u tylu dzisiejszych polityków, to są właśnie cechy, które sprawiają, że mógłby być prawdziwym wzorcem dla polskich pokoleń na dziś. I chodzi tu nie tylko o wzór przywódcy powstańczego który znakomicie spełniał swoje zdania, najlepiej z wszystkich naszych XIX-wiecznych liderów. Chodzi o niezbędne cechy twardego charakteru, siły ducha, żelaznej konsekwencji jakże przeciwstawne tak typowej w Polsce mentalności, słomianych ogni, do jutrków, ludzi działających na zasadzie, jakoś to będzie. Nie patrzmy więc na niego w uproszczony sposób wyłącznie jako na symbol heroicznej walki, gorącej wiary i patriotycznego uniesienia, lecz umiejmy docenić w nim jakże ważne cechy działania, tak potrzebne na dziś. Antywzór Badeni natomiast tak zachwalany przez Ziemkiewicza Badeni jest w rzeczywistości antywzorem na dziś przede wszystkim dlatego, że był diablem miało skuteczny w tym wszystkim, co robił. Osiągnął rzeczywiście szczyt kariery, jaka mogła spotkać Polaka w monarchii austro-węgierskiej, przez ponad dwa lata był premierem gabinetu rządowego w Austrii, zanim ustąpił pod naciskiem wielkich manifestacji wzburzonego tłumu Wiedeńczyków. Efekt jego premierostwa był żałosny. Jak komentował, tak świetny znawca polskiej nowszej historii. Profesor Henryk Werszycki, badeni w czasie swego premierostwa doprowadził do zadrażnień tak głębokich, że właściwie od tego momentu Austria znajdowała się w okresie permanentnego kryzysu politycznego porucznik. Wereszycki pod berłem Habsburgów, Kraków 1975. Słynny historyk emigracyjny, Władysław Pobuk-Malinowski przekazał w swej najnowszej historii politycznej Polski Londyn 1963. Obraz rządów Badeniego w Wiedniu jako skrajnego nieudacznictwa, z polskiego, narodowego punktu widzenia. Pisał, w Wiedniu, w latach 1893-1898, gdy Polacy zrazu odgrywali ważką rolę w gabinecie koalicyjnym, przy prezesurze zaś Badeniego ujęli w swoje ręce cztery najważniejsze resorty państwowe, nie było nawet próby pójścia za przykładem Niemców czy Czechów. Umiejących nie tylko dbać, ale i walczyć o potrzeby i interesy swoich krajów, nie wyzyskano ani przewagi wpływów, ani zaufania cesarza, choć można było się spodziewać życzliwego jego poparcia dla wniosków czy uchwał Sejmu Krajowego w kierunku rozszerzenia i wzmocnienia autonomii czy reformy administracji krajowo-galicyjskiej. Fatalnie bierny jako premier Austrii w promowaniu spraw polskich, a w szczególności Galicji, Badeni zapisał się w historii przede wszystkim jako specjalista od brutalnych rozpraw z opozycją jako namiestnik Galicji. Nie wiem jednak, czy akurat taki wzór aktywności jako antydemokraty zasługuje dziś na szczególne wychwalanie. Jak pisał pobóg Malinowski-Badeni, istotnie, w rządzeniu krajem okazał żelazną rękę. Zwłaszcza w walce z demokracją mieszczańską, kiełkującym ruchem socjalistycznym i akcją księdza Stojałowskiego. Feldman pisał, że dzieje sterowanej przez badaniego walki z kandydaturą księdza Stojałowskiego do parlamentu w 1886 roku należały do najszpetniejszych kart w systemie nadużyć i gwałtów. Autor biobramu Badeniego w polskim słowniku biograficznym, Stanisław Starzyński pisał, że Badeni, z demokracją mieszczańską walczył łagodnie, z agitacją socjalistów i ludowców twardziej, a już gwałtownie tępił ten odłam ruchu ludowego, któremu przewodził ksiądz Stanisław Stojałowski, przez represje policyjne i wytaczanie procesów, nie stłumiły one jednak tego ruchu. Także i w tej sprawie Badeni okazał się, na szczęście, nieskuteczny. Warto jednak przypomnieć jednak bardziej konkretnie, do jakich metod uciekał się stawiany dziś przez Ziemkiewicza za wzór Badeni w swej walce z opozycją. Sławny polityk niepodległościowego nurtu partii socjalistycznej Ignacy Daszyński obciążył Badeniego winą za krwawy bilans wyborów parlamentarnych w Galicji w 1897 roku. 9 zabitych, 39 rannych, około 800 uwięzionych, ogłoszenie stanu oblężenia w 36 powiatach. Doszło do tego, że w listopadzie 1897 roku zgłoszono w parlamencie wniosek o postawienie badaniego w stan oskarżenia, był bowiem, jako premier, odpowiedzialny za popełnione w wyborach nadużycia. Być może Rafała. Ziemkiewicz zlekceważy te powołania się na pobóg Malinowskiego, uznając jego uwagi o badaniu za wyraz stronniczych uprzedzeń historyka Piłsudczyka. Proszę bardzo. Co jednak powie Ziemkiewicz na równie ostre krytyki pod adresem badeniego wysuwane przez znakomitego publicystę Stanisława Mackiewicza, znanego jak wiadomo z niechęci do powstańczych zrywów i popierającego na każdym kroku działania polityków realistów. Otóż Zcat Mackiewicz przedstawia w książce był bal możliwie najczarniejszy bilans dokonań czy raczej niedokonań Badeniego. Jak pisał Mackiewicz, inne pytanie, nader gorzkie, nasuwa się na usta.